Książka pod tytułem Duch Święty autorstwa Ernsta Augusta Bremikera. Rozdział 11. Duch Święty w życiu Pana Jezusa. Duch Święty w życiu Pana Jezusa Chrystusa. Z Nowego Testamentu wynika, że Duch Święty mieszka i działa zarówno w pojedynczych wierzących, jak i w Kościele Bożym. Najwspanialsze mieszkanie odnalazł jednak w jedynym, doskonałym człowieku – Panu Jezusie Chrystusie. Warto zająć się tym tematem. Zrodzony przez Ducha Świętego. Wcielenie odwiecznego Syna Bożego pozostaje niewytłumaczalnym wydarzeniem. To cud, który powinien zawsze wzbudzać w naszych sercach uwielbienie. Nigdy nie będziemy w stanie zgłębić w pełni tajemnicy tego wydarzenia, że Bóg w Panu Jezusie stał się człowiekiem. Ojciec posłał syna, który się narodził z niewiasty. Galacjan 4, rozdział, 4 werset. To dowód jego stuprocentowego człowieczeństwa. W tym sensie Jezus Chrystus był nawet bardziej człowiekiem niż sam Adam gdyż pierwszy człowiek się nie narodził, lecz został stworzony z prochu ziemi. Mimo to Bóg troszczy się, abyśmy nie zapomnieli, kto go zrodził. To nie Józef był jego ojcem. Pan Jezus był zrodzony z Boga. Jeszcze przed jego narodzinami anioł zapowiedział Marii to wzniosłe wydarzenie. Duch Święty stąpi na Ciebie i moc Najwyższego zacieni Cię. Dlatego też to, co się narodzi, będzie święte i będzie nazwane Synem Bożym. Ewangelia Łukasza, drugi rozdział, 35-36 werset. Józef usłyszał we śnie podobne słowa. Nie lękaj się przyjąć Marii, żony swej, albowiem to, co się w niej poczęło, jest z Ducha Świętego. Mateusza 1, rozdział 20, werset. Na początku Ewangelii, które przedstawiają Pana Jezusa jako Syna Człowieczego lub Chrystusa Bożego, podkreślony zostaje fakt, że został zrodzony przez Ducha Świętego. Jest odwiecznym Synem Bożym, również jako człowiek. Już w psalmie drugim Bóg zapowiada, że Jego pomazaniec Chrystus zostanie zrodzony przez Niego. Ogłoszę zarządzenie Pana. Rzekł do mnie, Synem moim jesteś. Dziś Cię zrodziłem. Psalm drugi, werset 7. Dlatego też jedynie Pan Jezus mógł od momentu swoich narodzin zostać nazwany świętym. Był jedynym człowiekiem bez grzechu, ponieważ został zrodzony z Ducha Świętego. Stary i Nowy Testament potwierdzają absolutną czystość i bezgrzeszność Jezusa, źródło zupełnej radości Boga Ojca. Już ofiara z pokarmów stanowi trafną ilustrację powiązania Ducha Świętego z czystością Pana Jezusa, żyjącego na ziemi w ludzkiej naturze. Ofiara składała się z poprzedniej, z przedniej, ofiara składała się z przedniej mąki, oliwy oraz kadzidła. Przednia mąka, oliwa i kadzidło. Mąka przednia symbolizuje czystość i bezgrzeszność człowieka z nieba. Zgodnie z przepisami ofiara z pokarmów musiała być złożona z przedniej mąki, pozbawionej kwasu. Kwas jest w Słowie Bożym zawsze obrazem zła. Widzimy to na przykład w pierwszym liście do Koryntian, 5 rozdział, od 6 do 8 wersetu. W życiu Pana... Zło nie było obecne. Oliwa jest w wielu fragmentach Biblii symbolem Ducha Świętego. Widzimy to na przykład w Zachariasza, czwarty rozdział, od pierwszego do szóstego wersetu. Mąka przednia musiała zostać zmieszana z oliwą, co przypomina, że Pan Jezus jako człowiek został zrodzony z Ducha Świętego. Kadzidło wskazuje na poświęcenie i oddanie tego doskonałego człowieka oraz upodobanie jakie ojciec miał w nim w każdym czasie. Namaszczony Duchem Świętym. Starotestamentowe ofiary z pokarmów były nie tylko mieszane z oliwą, lecz również polewane lub namaszczane oliwą. Widzimy to na przykład w trzeciej Mojżeszowej, 2 rozdział, 4 werset. To przypomina, że Pan Jezus był nie tylko zrodzony przez Ducha Świętego, lecz również został namaszczony Duchem Świętym. W Starym Testamencie wierzący wiedzieli, że Bóg ma swego pomazańca i czekali na niego. Widzimy to na przykład w modlitwie Anny, w której mowa jest o rogu pomazańca Bożego. Widzimy to na przykład w psalmie drugim, drugim wersecie.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 Mówi o tym Izajasza, 11 rozdział, od pierwszego do drugiego wersetu oraz 42 rozdział, pierwszy werset oraz 61 rozdział Izajasza, pierwszy werset. W synagodze w Nazarecie Pan Jezus odniósł to proroctwo do siebie samego co widzimy w Ewangelii Łukasza 4 rozdział 18 werset. Nie ulega zatem wątpliwości, że nikt inny, jak tylko On jest pomazańcem Bożym, o którym mowa w Starym Testamencie. Apostoł Piotr potwierdził tę prawdę, gdy w domu setnika Korneliusza wypowiedział słowa o Jezusie z Nazaretu, jak Bóg namaścił go Duchem Świętym i mocą, jak chodził, czyniąc dobrze, i uzdrawiając wszystkich opętanych przez diabła, bo Bóg był z nim. Dzieje apostolskie, 10 rozdział, 38 werset o tym mówi. W Starym Testamencie namaszczenie miało charakter poświęcenia do wykonywania danej służby. Tak więc z namaszczeniem spotykamy się w przypadku kapłanów, Druga Mojżeszowa 29, Królów i proroków, na przykład Dawid I Samuela 16:13, 13 Elizeusz pierwszej Królewski 19:16. Ludzie zawsze okazywali się zawodni i nie było takiego, który w swojej służbie sprostałby powierzonej mu odpowiedzialności. Jedynie Pan Jezus był doskonały, On był prawdziwym sługą namaszczonym przez Boga. Namaszczenie miało miejsce zaraz po chrzcie, udzielonym Mu przez Jana w Jordanie. Wszystkie cztery Ewangelie opowiadają o tym wydarzeniu, które miało miejsce przed rozpoczęciem publicznej działalności Jezusa. Mówi o tym m.in. Mateusza, Ewangelia, 3 rozdział, 16 werset. Marka, Ewangelia, 1 rozdział, 10 werset. Łukasza, Ewangelia, 3 rozdział, 22 werset. Ewangelia Jana, pierwszy rozdział, 32 werset. Niebo otworzyło się i duch w postaci gołębicy zstąpił na Bożego Syna i spoczął na Nim. W przeciwieństwie do nas Pan Jezus jako człowiek otrzymał Ducha Świętego, ponieważ był godzien, aby go otrzymać. My natomiast znaleźliśmy się w posiadaniu Ducha Bożego, ponieważ zostaliśmy uczynieni godnymi, ta różnica jest bardzo ważna. W chwili, gdy Jezus Chrystus utożsamił się przez chrzest z pokutującą częścią ludu izraelskiego, Bóg wyróżnił go spośród przyjmujących chrzest. Duch spoczął na nim i tylko na nim. Zaraz potem dał się słyszeć głos Ojca. Ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. Ewangelia Mateusza. Trzeci rozdział, siedemnasty werset. Ojciec nie mógł pozwolić, aby Jego umiłowany Syn został postawiony na równi z grzesznikami. Na Jezusa Duch zstąpił w postaci jakby gołębicy. Było to potwierdzenie Jego czystości jako człowieka. Ponieważ gołębica jest w Biblii, między innymi symbolem czystości. Należy zwrócić uwagę na pierwszą wzmiankę o gołębicy w Biblii, np. przykład Pierwsza Mojżeszowa, 8 rozdział, od 8 do 9 wersetu. Gdy w dzień Zielonych Świąt Duch Święty został wylany na wierzących, nie stąpił w tej postaci podobnej do gołębicy, zamiast tego czytamy ukazały się im języki jakby z ognia, które się rozdzieliły i usiadły na każdym z nich. Mówią o tym dzieje apostolskie, drugi rozdział, trzeci werset. Języki jakby z ognia przypominają o tym, że w nas wciąż jest coś, co Duch Święty musi osądzać. Na przykład ogień jest w Biblii znanym symbolem sądu. Mianowicie musi osądzać Duch Święty ciało. Nasza stara grzeszna natura w swojej bezgrzeszności Pan Jezus Chrystus był jedynym człowiekiem, w którym Duch Święty mógł trwale przebywać, zanim zostało dokonane dzieło przebłagania. Inaczej jest z nami, Dopiero gdy krew Zbawiciela oczyściła nas od wszelkiego grzechu, Duch Święty mógł w nas zamieszkać. Tak więc Pan Jezus jest przed nami jako niezrównany i niepowtarzalny pomazaniec bo Boży. Pan Jezus był kierowany Duchem Świętym. Kierowany Duchem Świętym. To prawda, że Duch Boży mieszkał w Panu Jezusie. Ale to jeszcze nie koniec. Jezus Chrystus, jak nikt inny, kroczył w energii Ducha Świętego. We wszystkich szczegółach swojego życia był kierowany Duchem Świętym, który działał w nim w Bożej mocy. Ewangelia Łukasza pokazuje nam doskonałego człowieka, który był pełen Ducha i... W mocy ducha podążał wyznaczoną mu drogą. Mówi o tym m.in. Ewangelia Łukasza, czwarty rozdział, pierwszy i czternasty werset. Ewangelia Marka pokazuje doskonałego sługę i zaraz powiódł go w duch na pustynię. Marka. Ewangelia, pierwszy rozdział 12 werset. Całe życie Pana było przesiąknięte energią ducha. On sam powiedział, a jeśli ja wyganiam demony Duchem Bożym, wtedy nadeszło do was Królestwo Boże. Mateusza 12 rozdział 28 werset. On niczego nie czynił od siebie, lecz żył w nieustannej zależności od swojego Ojca. Jan Chrzciciel powiedział o Panu Jezusie. Te, którego posłał Bóg, głosi Słowa Boże, gdyż Bóg udziela Ducha bez miary. Mówi o tym Ewangelia III, Ewangelia Jana 3, rozdział 34, werset. W mocy Ducha Pan Jezus wykonywał powierzone Mu zadania całkowicie oraz natychmiast. Bez zwłoki. Te dwie cechy wyróżniały Jego służbę. Natychmiast i bez zwłoki. Tu Pan jako człowiek może być naszym wzniosłym przykładem. Również my posiadamy Ducha, który mieszka w nas. Mówi o tym Efezjan, 5 rozdział, 18 werset. Moc Ducha powinna nas ogarniać i być jedyną siłą napędową w służbie dla Boga, z Duchem Świętym spotykamy się nie tylko w życiu Pana Jezusa. List do Hebrajczyków, 9 rozdział, 14 werset, mówi, że Pan Jezus Chrystus przez Ducha Wiecznego ofiarował samego siebie bez skazy Bogu. Na krzyżu Golgoty oddanie i poświęcenie Pana sięgnęły szczytu. Tam ofiarował siebie Bogu.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 List do Rzymian z kolei, pierwszy rozdział, czwarty werset mówi, że według ducha uświęcenia został ustanowiony Synem Bożym w mocy przez zmartwychwstanie. Z Dziejów Apostolskich, pierwszy rozdział, drugi werset dowiadujemy się, że Pan Jezus posiadał Ducha Świętego również po swoim zmartwychwstaniu. Czytamy, że jako zmartwychwstały udzielił przez Ducha Świętego poleceń apostołom. Fakt, że Pan Jezus przeszedł przez śmierć i stał, nie zmienił tego, że Duch Święty był w Nim. Również po dokonaniu dzieła pojednania na krzyżu Golgoty i zmartwychwstaniu nasz Pan nie czynił nic niezależnie od Boga, lecz przez działającego w Nim Ducha Świętego. Podsumujmy krótko to, czego mogliśmy nauczyć się o działaniu Ducha Świętego w całym życiu Pana Jezusa. Jako człowiek Jezus Chrystus został zrodzony przez Ducha Bożego. Bóg namaścił go Duchem Świętym, zanim rozpoczął swoją służbę na ziemi. Moc Ducha przejawiała się bezustannie w czasie Jego ziemskiej drogi, którą kroczył w zależności od Boga. Pod koniec tejże drogi ofiarował siebie samego Bogu na krzyżu przez wiecznego Ducha. Słowo Boże pokazuje, że Duch Święty mieszkał w nim i działał również po jego zmartwychwstaniu. Tak więc odwieczny Syn Boży przez całą wieczność pozostaje człowiekiem, którym Bóg Ojciec ma całkowite upodobanie. Koniec rozdziału 11 książki pod tytułem Duch Święty autorstwa August Ernst Bremiker. I jest to również koniec książki Duch Święty, jego istota i działanie autorstwa Ernst August Bremiker.